Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Hubert Spandowski, czyli Mando. I dzisiaj chciałem porozmawiać o dodatku do gry Talizman. Niedawno nagrywałem o piątej edycji Talizmanu Magii i Miecz. Był to podcast raczej porównujący... Do wcześniejszej edycji raczej omawiałem w nim zmiany i spojrzenie z punktu widzenia nowego odbiorcy i współczesnego odbiorcy ze strony dzieciaków. Dzisiaj chciałem porozmawiać o dodatku, który nazywa się talizman, wyzwanie losu, sojusze. I to jest pierwszy oficjalny dodatek do piątej edycji Talizmanu. Zapowiadany był już latem, równolegle z premierą e, podstawki, ale wydany totalnie niespodziewanie w grudniu. W sensie wiedzieliśmy, że on w tym roku jeszcze się ukaże, ale nagle wskoczył, nagle był do zamówienia, żadnego preorderu, od razu do kupienia. I to jest dodatek nietypowy, więc ja podzielę tę recenzję na trzy części. Pierwsza będzie całkowicie niespoilerowa, ogólna, omówiona, na czym polega ten dodatek i ocenię go? Druga będzie lekko spoilerowa z takim lekkim zaznaczeniem różnic między kolejnymi scenariuszami. A trzecia, już całkowicie spoilerowa, z krótkim omówieniem kart i bohaterów, których dostajemy w tym dodatku. No więc zaczynamy zupełnie bez spoilerów. Sojusze to jest gra kooperacyjna. I to jest bardzo ważne, bo do tej pory chyba oficjalnie nie było żadnych kooperacyjnych dodatków do talizmanu. I to całkowicie zmienia rozgrywkę. Kooperacja całkowicie zmienia myślenie o talizmanie. Jaka jest zawartość? Tej gry. Po pierwsze to pudełko jest trochę mniejsze, a nie ma wypraski, tylko taczy taką kartonową wypraskę ma, ale bardzo fajną, bo wszystko się mieści. Nawet karty zakoszulkowane się w nim mieszczą. To dobrze, bo te karty służą tylko do rozgrywania tego dodatku. W środku mamy trochę kart, mamy pełno nowych znaczników, mamy cztery koperty. Każda podpisana otwieramy dopiero po przejściu konkretnej próby. I mamy pięć pudełeczek, również każda tak samo podpisana. Te koperty i te pudełka są naprawdę bardzo ładnie graficznie przygotowane. Tak jak przy podstawce narzekało się jeszcze na te grafiki, które są na kartach, tutaj też mógłbym troszeczkę narzekać, szczególnie, że niektóre nie mają związku w ogóle z figurką. Tak, ta... To co widzimy na starcie wygląda naprawdę przepięknie. Na starcie dostajemy 11 nowych kart zaklęć i kilka kart przygód. Trzy to są takie normalne przygody, czyli w tym są dwa zdarzenia i jeden magiczny przedmiot oraz 15 zupełnie nowych kart, czerwonych kart i to są poszukiwacze złoczyńcy. No bo w tej grze my nie walczymy ze sobą, tylko walczymy z tymi pomniejszymi wrogami plus na koniec z jakimś bossem, który na nas wyskoczy. No no i te 15 kart mm, złoczyńców mamy w talii przygód i one niespodziewanie na nas wyskakują. Oczywiście są odpowiednio rozdzieleni, w pierwszej połowie jest ich 9, pozostali są w drugiej połowie kart przygód, ale też dwóch, trzech albo czterech już jest na starcie na stole, co wcale nie ułatwia jeśli trafimy na jakiegoś e, pieruńskiego skór czy byka. Oczywiście z każdą próbą, którą przejdziemy, a jest ich tu pięć, ta pula będzie się zwiększać, no bo w każdej kopercie będziemy dostawać kilka nowych kart i raczej będą to utrudnienia. Raczej będzie to coś, co będzie nam no, sprawiało, że ta rozgrywka stanie się jeszcze trudniejsza, a nie Pomocnicze karty. No i co ważne, tak jak powiedziałem, to są karty tylko do tego dodatku. Ja nie analizowałem ich wszystkich tak dokładnie, ale raczej są one pod mechanikę i pod konkretne scenariusze, które dostajemy w sojuszach. Nie do grania w klasyczną podstawkę to przygotowanie gry trochę trwa, no bo trzeba część kart z podstawki odłożyć, to jest najdłuższa rzecz, no i odpowiednio wtasować te nowe karty. Nową rzeczą, którą dostajemy w sojuszach jest, jest też wskaźnik zagłady, czyli taki kartonowa podłużna linijka podzielona na 10 pól, która bardzo zmienia i bardzo utrudnia i psuje, ale w sensie pozytywnym nam tę grę. Bo zaczynamy od zera, ale za każdym razem, gdy wylosujemy kartę z trupią czachą, czyli tą czerwoną kartę poszukiwacza złoczyńcy, znacznik zagłady przesuwa się o jedno pole, a poszukiwacze, złoczyńcy, którzy są na planszy wykonują ruch, idąc w naszą stronę. No i po pierwsze to przesunięcie znacznika naprawdę jest czymś, co zmienia tę grę, bo z każdym przesunięciem świat staje się coraz bardziej niebezpieczny i nasi przeciwnicy zyskują odpowiednią liczbę siły i mocy. Na początku to jest plus jeden, plus dwa, plus trzy, ostatecznie plus pięć, w sensie prawie ostatecznie na ósmym i dziewiątym polu wskaźnika Zagłady mamy plus 5 no a ostatni, dziesiąty znacznik to jest Zagłada. I to polega na tym, że po każdej rundzie, w sensie nawet nie po rundzie, po każdym ruchu, po każdej turze danego bohatera on traci jedno życie. Więc jak mamy cztery życia, to tak naprawdę zostały nam cztery tury, żeby zginąć. Cztery tury na zakończenie gry. No i wiecie... To jest gra losowa, co powtarzałem już nie raz. I rozmawiając z ludźmi, chociażby z Szymasem, który w e, poprzednią edycję grywał bardzo dużo, on właśnie marudził, że jeżeli źle się ułożą karty, jeżeli na samym początku wylosujemy na przykład Smoka o sile 7, no to tracimy życie, bo nie jesteśmy w stanie go pokonać na początku gry i on tak naprawdę blokuje nam pole. No bo on na tym polu zostaje i my już na to pole nie stajemy. Bo w klasycznej wersji talizmana, w tej normalnej, tak się właśnie gra. Gdy rzucasz kością za ruch, za zawsze masz dwie możliwości. Pójść w prawo i w lewo. Jeżeli jesteś za słaby, a twój ruch wskazuje, że staniesz na polu ze smokiem, no to tam nie idziesz. Tu jest podobnie. Tutaj też możemy już na samym początku wylosować przeciwników o sile czy mocy 7 Osiem, a nawet w pewnym momencie 10, e, którzy mają jeszcze dodatkowe własności, które wcale nie ułatwiają tej gry, tylko, że oni nie blokują pola, bo za każdym razem, jak e, wylosujemy znacznik zagłady, oni wykonują ruch i idą w naszym kierunku. I bardzo często mają ten ruch na tyle długi, że dojdą do nas i nas klepią, nie? Także to naprawdę utrudnia sprawę. Trzeba tych poszukiwaczy złoczyńców załatwiać, żeby ich było jak najmniej na planszy, a niekoniecznie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Każda gra to jest próba. Tak jak powiedziałem, tu jest pięć prób. Każda próba ma swoją kartę i ona z jednej strony jest zapieczętowana, z drugiej odpieczętowana. Na początku leży na, w danym miejscu na planszy strona zapieczętowana, która mówi nam, jakie tam rzeczy trzeba wykonać. No i żeby odpieczętować tę próbę, trzeba zdobyć dwa talizmany. Dwa talizmany są w pierwszej połowie talii przygód, więc jeżeli mamy szczęście, to wylosujemy je szybko. Jeżeli nie, no to będzie trzeba udać się do krainy środkowej, wykonać zadanie czarnoksiężnika, żeby ten talizman zdobyć, bo te dwa talizmany trzeba zdobyć w miarę szybko i umieścić je w jednym z magicznych miejsc. Magiczne miejsca dla uproszczenia to są narożniki świata zewnętrznego. Jeżeli umieścimy te dwa mm, talizmany w dwóch magicznych miejscach, odblokowujemy, odpieczętowujemy próbę, obracamy ją na drugą stronę, tam mamy napisane na czym polega przejście próby, kto jest naszym przeciwnikiem, jaką ma siłę, jaką ma moc, gdzie się znajduje, jak walczy i co musimy wykonać, żeby tę próbę przejść i jakie utrudnienia nas będą czekać na tej drodze. Zmienia się oczywiście mechanika. Możemy wspólnie podchodzić do walki, jeżeli akurat stoimy na tym samym polu, to możemy podzielić się i razem walczyć z danym przeciwnikiem. Możemy się wymieniać złotem czy jakimiś przedmiotami, jeżeli oczywiście spotkamy się gdzieś na szlaku. Mamy wspólną pulę losu, oczywiście uszczuploną chyba o tyle ilu jest poszukiwaczy, przy czym wyraźnie jest powiedziane, że los można użyć raz na rundę. Czyli jeżeli jedna osoba użyje losu, to kolejne tego losu użyć nie mogą, dopóki nie zrobimy pełnego okrążenia. Więc tym losem też tak nie szastamy. Nie? Czas. W tej grze czas to jest coś, co podnosi zabawę co utrudnia, co cały czas nas goni. Nie? Jest jedna fajna karta, nowa fajna karta przygód pokusa, która daje bohaterowi dwa punkty siły i dwa punkty mocy, czyli pakuje go niesamowicie, ale w zamian za to trzeba przesunąć znacznik zagłady o jeden. No i tutaj nazwa jest adekwatna. Pokusa. Bardzo podoba mi się ta karta. Raz wylosowaliśmy ją bardzo późno, więc absolutnie w ogóle nie było mowy o skorzystaniu z niej. Dwa razy wylosowaliśmy ją bardzo szybko, więc no... Pokusa jest duża. Nie skorzystać z niej... No, raczej skorzystamy, ale wiecie, 10, znaczy 10 pół tylko na wskaźniku zagłady, nie? No i to zagrożenie tutaj naprawdę czuć. Ta walka z czasem jest wyczuwalna. To nie jest tylko rzucanie kością, chodzenie i tak godzina, dwie, trzy i aż ktoś zdecyduje się ruszyć do świata wewnętrznego i inni muszą go gonić, to jest zagrożenie odczuwalne przez całą grę, które postępuje. Nie? Więc bardzo często jako że jest to kooperacja, gra się tutaj na jedną osobę. Żeby tą jedną osobę dopakować, żeby jej przekazać przedmioty, żeby na przykład nie podbierać jej czegoś. Jak mamy te karty, które dają dają cztery mocy, bądź cztery siły, bądź cztery życia, są tutaj takie trzy karty w podstawce, no to ja nie podbierałem siły, jak widziałem, że na przykład mój syn jest już lepiej napakowany, grałem na niego, tak żeby on tę siłę zdobył, żeby zdobył te darmowe punkty siły, nie? No nie jest łatwo, żeby było jasne, to nie jest łatwa gra, tutaj wielokrotnie polegniemy, jeżeli nie podpasują nam karty, jeżeli nie ułoży się to po naszej myśli, to nie będzie łatwo przejść danej próby. Ale też są emocje, to jest zupełnie inna gra. Tutaj współpracujemy, tutaj dzielimy się pomysłami, tutaj no, razem podejmujemy decyzję, czy zrobić to, czy zrobić to, co dla drużyny będzie najlepsze. Więc ta kooperacja naprawdę jest, są emocje, są rozmowy przy grze, są krzyki, to jest zupełnie inna gra. Z kombinowaniem, z poświęceniem, z kooperacją i z cholerną walką z czasem. Naprawdę bardzo dobry dodatek, który zmienia całkowicie podejście do talizmanu, serwując nam jednocześnie przygodę w tym samym świecie, przygodę bardzo podobną. Każda próba ma wprowadzenie fabularne, co robi klimat. Każda próba to jest nowa gra, to też żeby było ważne. Na nowo przygotowuje się całe pole gry, według w zasadzie tych samych zasad, tylko dochodzą nowe karty. Zeruje się wszystko, zeruje się osiągnięcia poszukiwaczy po poprzedniej próbie. Można na tym etapie wymienić poszukiwacza i grać nową postacią. I to jest duży plus, bo to są nadal długie gry, to nadal jest około dwóch godzin pewnie na każdą próbę, i można po prostu rozegrać 5 gier w dowolnych odstępach. Nie? My sobie graliśmy co sobotę, co weekend, przechodziliśmy jedną próbę, no albo jak ktoś jest szalony, poświęcić te 8-10 godzin na jedną długą kampanię. W każdej też próbie gra ta fabuła, ta fabuła, która jest odczytywana w prologu, jak zmienił się dany świat, co się wydarzyło, jakie nowe siły działają, jakie zasady przestały obowiązywać, to wszystko jest przeczytane na samym początku i to ma odbicie w samej rozgrywce. To naprawdę czuć, grając, w, przechodząc daną próbę, że te zasady, które wytłumaczyli nam na początku działają. No i dodatkowo mamy nagrody po przejściu każdej próby. Oczywiście można rozpakować tę grę, wyciągnąć z niej wszystko, zobaczyć jakie mamy nowe postaci, jakie mamy nowe figurki, jakie karty i tak dalej, ale gdzie tu frajda, nie? Po każdej próbie odpakowujemy kopertę i odpakowujemy figurkę i mamy nową postać, którą możemy dołożyć do gry, a możemy nią nie grać, mamy nowe karty. To naprawdę była zabawa, to było coś, co motywowało moje dzieciaki, żeby rozłożyć. Talizman w sobotę rano na stole i zagrać, żeby zobaczyć, co dostaniemy nowego. I tutaj na koniec tej części bezspoilerowej jeszcze jedna rzecz. Czy można grać w ten dodatek z edycją poprzednią, 4,5? No, są w internecie instrukcje, jak to zrobić. Eee, Piotrek z Game Troll TV opublikował bardzo szybko filmik, w którym pokazał, jak dopasował sojusze do czwartej edycji. Trochę trzeba pokombinować, trochę się tam pobawić, ale no, jest to do zrobienia, nie? Da się to zrobić. Chyba największy problem jest z tą wielkością kart przygód. Trzeba ułożyć dwa stosy i wykombinować, wybrać jakiś sposób w, w jakim momencie będziemy losować te nowe karty zamiast tych e, p, zwykłych kart przygód. Przy czym e, raczej trzeba w to grać z zasadami piątej edycji. Ja sobie nie wyobrażam grania w sojusze przy starych zasadach zbierania trofeów przy starych zasadach powiększania punktów siły i mocy, ta gra jest moim zdaniem raczej nie do przejścia przy tamtych zasadach. No dobra, czyli na koniec tej części chyba da się wyczuć, że jestem mega zadowolony, że to naprawdę była dobra zabawa i nie żałuję wydanych pieniędzy i było to coś, co no, dodaje nowego życia w tę grę, i naprawdę bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie się sprawdza i bardzo dobrze bawiliśmy się przy stole. Natomiast teraz te dwie króciutkie części troszeczkę bardziej spoilerowe. Najpierw leciutko. Jak działają te próby? Ogólnie trochę bez sensu jest, bo prawie każda próba fabularnie zaczyna się od tego, że ta brama do y, przejścia do świata wewnętrznego została zapieczętowana, trzeba ją odpieczętować. Ale tak jak powiedziałem, w zasadzie tylko w pierwszej próbie trzeba do tego świata wewnętrznego wejść. I wydaje mi się, że ta pierwsza próba jest chyba najtrudniejsza. Chociaż ma najmniej kart y, przeciwników, ma najsłabszego bossa, to mimo wszystko jest najtrudniejsza, dlatego że jest to w zasadzie normalna rozgrywka w talizman, tylko z tymi wieloma utrudnieniami. Więc dochodzą nam ci przeciwnicy na stole, trzeba zdobyć te dwie karty talizmanu, żeby odpieczętować bramę, a potem trzeba wejść, przejść przez całą krainę wewnętrzną, a to trwa a jak na tym etapie mamy znacznik zagłady na zagładzie, no to nie ma szans, żebyśmy przez to przeszli, bo tam każde pole to jest jedna yy, tura, jedna runda, zakładając, że nam się uda. A umówmy się, nie jesteśmy napakowani na maksa, bo nie jest sposób zdążyć napakować się na maksa, a potem jeszcze zdążyć przejść przez całą krainę wewnętrzną i jeszcze odbyć walkę. No tutaj walka jest prawie identyczna, bo przeciwnie ląduje w tym samym miejscu, czyli w centrum naszego świata i ma dokładnie taką samą siłę i taką samą moc, czyli 10 jak smok w podstawce. Więc tak jak mówię, to jest normalna gra, tylko kooperacyjna, więc pomagamy sobie i z masą utrudnień. Dlatego wydaje mi się, że mimo wszystko jest to najtrudniejsza i najdłuższa rozgrywka. Pozostałe próby w zasadzie nie wymagają wejścia w krainę wewnętrzną. Dlatego fabularnie zapieczętowanie bramy jest akurat trochę bez sensu, bo w pozostałych czterech próbach na tę krainę wewnętrzną wejść nie trzeba. Jedna próba, chyba trzecia, ją w zasadzie w całości można rozegrać w krainie zewnętrznej. Bo tam walczymy z Moirami na koniec i te mojry, one, karta próby schodzi z planszy, a Moiry, dwie Moiry znajdują się w dwóch magicznych miejscach, w których położyliśmy talizman, więc musimy się udać tam i je pokonać. Pierwsza ma chyba siłę 13, moc 13. W momencie, gdy ją pokonujemy, druga mm, przez tę swoją złość staje się silniejsza i mocniejsza i dodajemy do niej liczbę przeciwników, e, liczbę graczy. Więc jak my graliśmy w trzy osoby, to miała siłę 16, moc 16. W niektórych próbach trzeba oczywiście wejść w krainę środkową. Jeśli nie udaje się szybko zdobyć talizmanu z karty stali przygód, no to tym bardziej trzeba tam wejść i zdobyć ten talizman. Są tylko dwie butelki z wodą, bo jedna z nich odpada. Czy nawet dwie odpadają, nie pamiętam. Są tylko te w tej talii dodatkowej z przedmiotami, więc jak gramy w więcej osób, no to nie ma szans. żeby znaczy, no, Można przejść bez butelki z wodą po krainie środkowej, ale trochę to utrudnia poruszanie się. Bardzo fajna próba jest chyba czwarta. To jest próba ze wskrzeszeniem z zombiakami tak naprawdę. I faktycznie przeciwnicy, dwóch przeciwników, dwóch bossów, z którymi walczymy na koniec, oni wskrzeszają już pokonanych przeciwników. A oprócz tego w talii przygód jest karta, która wskrzesza po jednym przeciwniku na każdego gracza. Także łatwo nie jest, łatwo nie jest. No ostatnia próba, myśmy jej jeszcze nie przeszli. W sensie graliśmy, ale polegliśmy. Walczyliśmy dzielnie, ale nie dało się jej przejść. Była cholernie trudna. Ona dodaje kartę przeciwnika e, Aberracja, która ma 10 siły, 10 mocy. I jeszcze w momencie, gdy ją pokonamy, rzucamy kością i jeżeli wypadnie chyba 4, 5 lub 6, to przeciwnik nie zostaje pokonany. Więc jest cholernie trudną kartą, a myśmy ją wylosowali jeszcze przed grą. Ona była jednym z tych trzech przeciwników, który trafił na planszę, zanim w ogóle wyruszyliśmy na szlak. No i cholera... Było trudno, było mega trudno, a udało się odpieczętować próbę i, i okazało się, że będzie jeszcze trudniej, no i polegliśmy. Także, tak jak mówię, no wzrasta liczba przeciwników z każdą próbą, wzrasta siła bosa, wzrasta liczba bossów bądź żywotność samego bosa Czasami dochodzą specjalne własności bossów, które mocno utrudniają, więc robi się coraz trudniej, aczkolwiek i tak uważam, że ta pierwsza próba była jedną z trudniejszych przez jej długość, bo tutaj przeciwnikiem był głównie czas. No i przejdźmy do tej ostatniej części spoilerowej. Jakie jakich bohaterów, jakich poszukiwaczy dostajemy w sojuszach. Dostajemy ich tylko czterech, co sugerują koperty. Bo mamy cztery koperty, więc cztery karty graczy, natomiast pięć pudełek z figurkami. I to, to, to, to piąte pudełko no, było niespodzianką. Myśmy w święta y, przeszli, w wigilię przeszliśmy czwartą próbę i ta piąta próba... Ach, bardzo dzieciaki chciały w nią zagrać, żeby dowiedzieć się, co w tym pudełku jest, bo wiadomo było, że nie jest to postać. A w święta było trochę trudniej przysiąść przy stole, także chyba dopiero w drugie święto rozegraliśmy tę piątą próbę. Zakładaliśmy, że może to być jakaś bonusowa figurka, może figurka talizmanu, tak żeby, wiecie, nie tylko karty mieć, ale mieć to też w plastiku. Dzieciaki rozważały, że może korona władzy. Tak Dodatkowy bonus, nie? nic do gry. No, co się okazało? W, pierwszej, w pierwszym pudełku mamy błędnego ognika. I tutaj Sama figurka jest wykonana inaczej, bo jest cała przezroczysta. Ja sobie zrobiłem podstawkę trawiastą, do niej wymalowałem podstawkę, dokleiłem trawkę. Wygląda przepięknie. Tak naprawdę jakby się pobawić i na przykład jakąś diodkę od dołu z... zamontować i podświetlić ją, to w ogóle już by była petarda. No ale ona czegoś takiego w talizmanie jeszcze chyba nie było. Nawet w starych edycjach. Takie figurki przezroczyste miałem w Marvel United bardzo często. W talizmanie jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Druga postać to jest Centaur. Bardzo fajna postać, z fajnymi własnościami i bardzo ładna figurka. Trzecia to jest Walkiria. Tutaj cholernie trudna do pomalowania figurka. Mnóstwo szczegółów. Na sam koniec ją sobie zostawiłem i aktualnie się z nią męczę. Czwarta Minotaur przepiękna figurka. Ja lubię figurki te większe, tych mięśniaków, bosów. Tutaj naprawdę mamy skurczy byka napakowanego. Bardzo ładnie wygląda, z wielkim toporem. To jest najwyższa figurka z tej nowej edycji talizmana, jak do tej pory. No i piąta, czyli ta niespodzianka, to jest w sumie coś ciekawego. Nikt z nas nie trafił. To jest Minotaur Ropucha. Bo ja nie powiedziałem przy recenzji podstawki talizmanu, że w tej piątej edycji nie ma figur Ropuchy. Tak jak w czwartej edycji były cztery takie figurki, tak tutaj ich nie ma. Figurkę ropuchy zastąpiono żetonem. No, wiecie, w tej piątej edycji zamieniamy się w ropuchę tylko na jedną turę. I to też, jeżeli akurat staniemy na danym polu i wypadnie chyba jedynka na kości ale no ja kupiłem na olx te cztery figurki z Ropuchy z Talizmana 4,5, głównie po to, żeby dzieciaki mogły się pobawić w malowanie i bardzo ładnie je wymalowały. No teraz dostajemy trochę inną Ropuchę, bo to jest Ropucha Minotaur, więc ma jakiś tam ogon, ma wielkie rogi, bardzo fajna, bardzo mi się podobała, od razu ją pomalowałem, robi przepiękne wrażenie. No i mamy, wiecie, figureczkę na tę zabawę w momencie, gdy zamienimy się w ropuchę to na tę chwilę mamy teraz już figurkę dedykowaną do piątej edycji talizmanu i wykonanie tych figurek jest naprawdę bardzo ładne Mam wrażenie, że one są ciut większe od y, tych z podstawki. Od niektórych na pewno są większe. No ten minotaur no to, to jest naprawdę kawał byka, ale taki centaur przez to, że wiecie, mamy trzy no, czwarte konia, to on też jest figurką większą. Żaba też no, przez te rogi przez tą, jest bardziej masywną. Te figurki są masywniejsze. Mają naprawdę fajne zdolności. Ogólnie to są super figurki i super post Postaci. My od momentu rozpakowania danej postaci w zasadzie graliśmy nią, i tak z każdą próbą e, figurki z podstawki schodziły ze stołu. Graliśmy tymi bohaterami, trochę też po to, żeby ich ograć, żeby zobaczyć, jak one się sprawdzają w grze. Trochę po to, że jednak, no, tak jak karty są pod kolejne próby, tak postaci troszeczkę też, ale to, to już nam naciągane, nie? Ale też ogólnie bardzo fajnie się nimi grało. Głównie nimi graliśmy, no i ja trochę dzięki, a w zasadzie no, całkowicie dzięki temu dodatkowi wróciłem do malowania figurek z talizmanu i no wszystkie w zasadzie pomalowałem. No tą Walkirię kończę aktualnie, ale wszystkie figurki z sojuszy mam już e, kolorowe. No i tu można zadać jeszcze na koniec pytanie, jak będą wyglądać kolejne dodatki do talizmanu. Bo w poprzedniej edycji to były albo małe dodatki, które yy, wprowadzały jakąś tam zmianę do mechaniki gry, dodawały na przykład jakiegoś przeciwnika albo coś, no i dodawały tam kilka kart i figurek postaci, albo te duże dodatki, które dodawały narożnik do planszy i yy, no, nowe rzeczy, nie? No ale tutaj dostajemy, nie licząc tej ropuchy, dostajemy czterech nowych bohaterów, z czego dwóch było w starej edycji. Walkiria była w dodatkach góry, a Minotaur w dodatku smoki. Oczywiście figurki były inne, ale własności były dokładnie takie same, ale nie o to tutaj chodzi. Ognik i Centaur, ich nie było w czwartej edycji. Centaur był w jakimś starym, talizmanie z lat 80. No ale to nie o to mi chodzi. nie Chodzi mi o to, że dwie postaci Walkiria i Minotaur były w zupełnie innych dodatkach w poprzedniej edycji. Więc jeśli teraz chcielibyśmy odtwarzać te rzeczy, zrobić dodatek góry, zrobić dodatek smoki i tak dalej, no to będą musiały być trochę przemontowane, wrzucać inne postaci. Zobaczymy jak to będzie. Ja tam się bardzo cieszę, bo min Notaur i Centaur to są naprawdę bardzo fajne postaci. Błędnym Ognikiem też lubię grać, jeżeli akurat e, chce się rozwijać w, magicznie w stronę mocy. Także naprawdę bardzo wysoka ocena ode mnie. E, bardzo fajne rozwinięcie klasycznej gry. Ciekawe rozgrywki, super zabawa, zupełnie inne podejście, walka z czasem, emocje i kupa nowych, bardzo fajnych postaci. Nie wiem jak będzie z regrywalnością, nie wiem czy kiedyś siądziemy znów do sojuszy, bo tak naprawdę, tak jak dzieciakom bardzo się podobało, tak troszeczkę ich to już zmęczyło i młody na przykład już chciał grywać w klasyczną wersję, bo on chce mieć koronę władzy i chce rządzić w domu. <laughs> chcę być panem świata. Zresztą w drugie święto, gdy młoda tak nie chciała grać, my nie chcieliśmy przechodzić piątej próby, więc mówię do młodego to chodź zagramy sobie klasycznie w podstawkę. Bardzo się cieszył, no musiałem cholera przysiąść i 15 minut te karty przekładać, a potem znów przełożyć, żeby zagrać w piątą próbę, ale zmierzam do tego, że on grał Minotaurem, ja grałem Trolem, czyli dwóch skurczybyków wielkich na planszy, dwóch siłaczy yy, i Pokonał mnie, zdobył tę koronę władzy. Co prawda byłem krok za nim, o jeden krok mnie pokonał, ale wygrał. Bardzo się cieszył, a też umówmy się, dwie próby przeszliśmy dzięki niemu. Także u mnie młody jest skupiony totalnie. Młoda na samym początku była bardzo podjarana, ale trochę jej to przeszło. Ale tak czy siak, nie pozwala nam grać bez niej w nowe gry. Jeżeli mielibyśmy przechodzić próbę, mówiła absolutnie nie beze mnie. Także na razie piąta edycja talizmanu rozwija się doskonale. Czekam, co będzie dalej, bo chcę nowe dodatki, chcę nowe postaci i chcę nowych przygód z dzieciakami. Bardzo Wam polecam, a tymczasem trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You